Ja! Ja! Ty w ty nie chcę kajs bez poświęceń. nie tak tak prostu prostu za mnie moje serce na rapu jeszcze więcej. I nie przestaniesz się ziemia, pod to nie za częściej Za dniem, dzień mój taki sam, a na łapie coraz gęściej. Systematyczne ruchy wciąż my najważniejsze miejsce. 3 maja nie istniał, gdyby nie o my wierzą w siebie, że mnie jeszcze się postaram. Nie dopuścić, by została zapomniana. aby go dzielnicy będzie to kto ty kochała. Może byś lepiej. Może być lepiej, sprawdziłeś na sobie, ja też, a więc nie pieprz. Nie boję się tych treści, nie napierdalam szeptem Wielu krzyczy, by zaświecić, chwilę mile kolorowo Ja po nich deprze, wiem czy mój pesen. Nie mówię o niczym, co mnie nie dotyczy Niemu, niemu, nie mówię nic, jeśli nie mam przyczyn. Ile nie nawijam rapu, wiem, że muszę świecić Ile nie nawijam rapu, mój duch nigdy syty Fazernem nie jestem, tak nie wyciągam bity Powiedz, na chudź kiedy nie trzeba, a nie kiedy trzeba milczysz